Velmi są dziadčni panu Ježíšovi, że ste pripraveni do tej ďalzej etapi. Bardzo jestem dzińczy Panu Jezusowi, że jesteśmy przygotowani, by słuchać dalej kolejną sesję? E, Určilime si na e, tu naszu konferencciju temu premena jududského charakteru. Właśnie tematem naszej konferencji jest przemiana, charakteru człowieka ludzkiego charakteru na charakter pana Jezusa Chrystusa na Christa. charakter pana Jezusa Chrystusa wszystkie e, e, te služby, które będą tu zazniewać wszystkie te które tutaj zabrzmią będą właśnie v tej v tejto tymto będą właśnie pochopili že, že proste my sa musimy przemieniać żebyśmy zrozumieli że po prostu musimy się przemieniać kiedy poczuwać e, dni boże słowo kiedy będziemy słuchać właśnie przez te dni słowo boże naraz że tu nagle stwierdzimy że wszyscy tutaj jesteśmy, tuto tej właśnie e, sa urazić na tym nie możemy obrazić się. Keď sa rozoznáme, albo keď poznáme seba v tom slove.Ky rozpoznamy samego siebie je v tym suhově. Teraz nie tak takdavno som bol v Chorvatsku. Vaš niedavno byłem v chorvatci, a na jednom mijetě som kazal Božje slovo. I na pewnym miejscu sugiwam Słowem Božem. A eště len čo som skončil? Tylko co zakońcuuje u Jeden mąż tam się zaczął rozczulować A jeden was. mężczyzna zaczął tam się głośno gniewać. A I mówi, no toście riadną e, bódu na mnie usili. I mówi, no wciągnęliście mnie w porządną pułapkę, on mówi. A, e, A mówi, że co się stało? A oni pytają, co się stało. A, A mówi, ten kazatel wsz wszystko o mnie kazał. No mówi, ten pastor wszystko to o mnie us mówił, usługiwał. Wy, wyście mu to wszystko o mnie porozprawali. Wszystko powiedzieliście mu o moim życiu. A teraz on to przed, przed wszystkimi tu to wykazał. I teraz on przed wszystkimi opowiedział o mnie. A velmi był bardzo nahniewany. On był bardzo zezłoszczony. A oni mu powiedzieli, że nikt mu nie powiedział nic. Oni powiedzieli mu, że nikt nie powiedział mu temu pastorowi o ale, ale Duch Święty mu zjawił, twoje wnętrze. Ale Duch Święty objawił mu twoje wnętrze. Jeszcze niektóre rzeczy, które on zwykł mówić. Nawet niektóre rzeczy, które on przyzwyczaił się mówić. Jeszcze te są kazni wspomniany. I te jeszcze po prostu powiedziałem podczas usługi. A on był absolutnie prezwyczony, że nikt mu o nią porozmawiał. On był całkowicie przekonany, że ktoś po prostu się wygadzał. A tak som potom išiel za Nim. I więc potem pošedulim do Niego. Modlil som sa s Nim. Modliujem sa razem z Nim. A Pán Buh mu dával milosť. I Pán Buh dával mu láske. Že poznal to, že Božie slovo je ako zrkadlo. On poznal to, že Božie slovo je takie lustro. A ne, buďme prekvapeni. I nebuidme zaskočeni. A ja vás veľmi prosím, aby nikdo z vás. Ja bardzo vás prosím, aby nikt z vás. Aby ste boli nejako abyście się za niezatwardzili, żebyście nie zatwardzili się. Le bo skutecznie Boże słowo nam dokaże tak jasne svetlo a tak jasne zwierciadło nastawi. Ponieważ rzeczywiście Boże słowo potrafi ustawi przed nami takie jasne, dokładne lustro, że człowiek by nie kiedy pochybował o tym. Człowiek po prostu czasami wątpi o tym, że czy o zaje tomu mu o mnie neroztał. Czyli czy wieście ktoś nie rozmawiał na mój temat z tym pastorem? Zase niekto e, przyszedł za mną, jedna sestra. A więc pewna siostra przychodzi do mnie. A powiedzieć, brat Aleksander, wszystko, co si kazał, to było jedną sesja. I mówi, bracie Aleksanderze, wszystko to, o czym ty dzisiaj mówiłeś, to było właśnie dla tej siostry, dla innej. Przecież ja już do, wielmi dobre posłowie. Ponieważ ja ją bardzo dobrze znam. A wszystko to, o czym si rozmaczyła, to jest on. Nie to, o czym ty mówiłeś, to o niej jest. A mówi ma sestra, a ty, ty nic się prezębali. A ja ne... pytam i siostro, a dla siebie nie wzięłaś nic tego? A ona hovori, no wiesz, aj nie to jest niebało. Ona mówi bolo... tak, dla mnie też coś tam było. Ale to wszystko było o tej strony. Ale to wszystko to było o tej siostrze. Ale to jest szkoda, że ona nie była dni. Jest tylko szkoda, że ona tutaj dzisiaj nie była. Wiecie, znaczy to zrkadło. E Kiedy drzimy przed sobą, widzimy swoją twarz. Wiecie, kiedy trzymamy to lustro, kiedy trzymamy go przed sobą, widzimy swoje oblicze, swoją twarz. A stacik, troszkę to tak, nahniemy. Ale wystarczy, kiedy trochę na skos ustawimy. A już nie jest swoją twarz. Już nie widzimy swoją twarz, ale pastora widzi. Ale widzimy twarz pastora. O, to jest to jest niego wszystko. O, to wszystko dla niego. Tak. My musimy, tak, drżać Boże My musimy tak trzymać słowo Boże przed sobą. Ty kiedy czytasz, Boże słowo, ty, kiedy czytasz słowo? Boże? Tak masz przed to przed tobą jest jakby lustro. Ono pokazuje twoją twarz. A nie na I ty nie możesz się ze na to. że Bóg ci nie chce powiedzieć. Ponieważ Pan Bóg chce coś powiedzieć ci. Ja, jako chłopek z oblubową chodził do zoologicznej zaku. Jako chłopak bardzo lubiłem być w ogrodzie zoologicznym. A tam ktoś si dał opici z zrkadło. I ktoś tam ustawił przed małpą lustro. A zebrała ta opica to zrkadło i ta małpa wzięła to lustro. Wszeliax si I przeróżnie zbliżała to lustro do siebie. Nawieniała się a paranściła to zrkadło. Nagle Rozgniewała się i rzuciła tym lustrem o ziemię. No szkarede to było to zrkadło. No po prostu nieładne to lustro. <laughs> Takže wielmi prosím. A więc bardzo was proszę, abyśmy z taką pokorą w sercu poczuwali Boże słowo. Żebyśmy z taką pokorą w sercu słuchali słowa Bożego. Abyśmy mogli uwidzieć swoje własne. Abyśmy mogli zobaczyć swoje własne serce. Abyśmy mogli wstąpić do toho do tej miłości to żebyśmy mogli wejść w tę bożą łaskę przemiany naszego charakteru na charakter Pana Jezusa, na charakter Pana Jezusa Chrystusa Przeczytam słowo. przeczytamy słowo Boże które jest napisane w Ezechielowej knihe. ono jest zapisane w księdze Ezechiela 36 kapitole, 36 rozdział 26, 27 wers. 26 i 27 werset. Księga Ezechiela, 36 rozdział, 26-27. To jest strona 928, jeśli ktoś nie może znaleźć. I przeczytamy werset 25 również. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów,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 a nowego i nowego ducha. Co to oznacza nowe serce? Co to oznacza to pojęcie nowe serce? a chcemy pochopyć tu przemianu naszego serca. Jeżeli chcemy zrozumieć tę przemianę naszego serca, my musimy hładać Bożom słowe. To my musimy szukać w słowie Bożym, że co właśnie tym serce sercem myśli? Co właśnie słowo Boże ma na myśli mówiąc o sercu? Hovori, vam kiedy mówi, że dam wam nowe serce. Kiedy mówi słowo Boże, że dam wam serce nowe, co tym myśli? Co ma na myśli? Viete, pan Bok, keď o človeka, Wiecie, Pan Bóg, kiedy mówi o sercu człowieka, to kiedy Pan Bóg kiedy mówi o o sercu człowieka, tak nie myśli o tom swale, który tu dnu pracuje, To ako, nie ako ma pumpa, na myśli tego a, mięśnia, čerpad, mięśnia, które tutaj w nas pracuje, fizycznego serca jako takiej pompy krwi. Która, która tu 70 roków, aż 80, bez udržby Która pracuje. przy 70 albo 80 lat e, bez żadnej naprawy, e, po prostu albo serwisu tutaj działa i pracuje. Ale myśli na inne serce. Ale właśnie ma na myśli inne serce. Keď budete počuwać dnes to słowo, jeżeli będziecie dzisiaj słuchać tego słowa, to będziecie próbowali się, starali się zrozumieć to. To znaczy, że, że wstupną bramą do naszego duchownego serca... A więc to znaczy, że bramą wejściową do naszego serca duchowego... jest nasz rozum. To jest nasz rozum. svojou mysľou budeme sa snažiť pochopiť Božie slovo. A więc svojom myslom, svojim umyslem będziemy starali zrozumieć zrozumieť to Božie slovo. Ak by mi niekto pomohol s tõem, dobre? Mõgbe mu nii takto. Okej. Okay. Teda k tomu, Abyśmy dostali nowe serce. A więc po to byśmy otrzymali nowe serce, my potrzebujemy dostać nową myśl. My potrzebujemy otrzymać nowy umysł. Wiecie, ten człowiek, ako rozmyśla, wiecie, ten człowiek, w jaki sposób on myśli, on ma takie serce. To właśnie takie jest jego serce. Predstawcie sobie, że są ludzie, którzy stale rozmyślają o pieniądzach. Wyobraźcie sobie, są ludzie, którzy ciągle tylko myślą o pieniądzach. Wiecie, jakie mają serce? Czy wiecie, jakie jest ich serce? Mamonarskie ale no po prostu serce pełne mamonu. Są ludzie, którzy nieustale rozmyślają, mają w serce w swoich myślenkach rewanż, gniew. Są ludzie, którzy myślą tylko o zemście, o zapłacie, o agresji. Czy wiecie, jakie jest ich serce? Wrażone jest ich serce. To serce po prostu jest zabójcze. Są ludzie, którzy nieustale myślenkach otaczają myślienki, nieczyste myśli. Są ludzie, miłostwa, których w których grzechu. myślach ciągle na nowo i na nowo pojawiają się takie nieczyste myśli o cudzołóstwie, o grzechu. Oni mają cudzolożne, nieczyste serce. A więc oni mają serce nieczyste. Teda, serce cudzołożyło. A więc o czym ty myślisz? Czym, je twoja myśl czym zainteresowany jest twój umysł, takie jest twoje serce. To właśnie takie jest twoje serce. Teda, ty, kiedy Boże słowo. A więc jeżeli ty słuchasz Słowa Bożego, ty wpuszczasz do swojej misli, ty wpuszczasz swój umysł, Boże słowo. Boże słowo. A potrzebujesz się zaoberać Bożym Słowem. I Ty potrzebujesz się interesować Słowem Bożym. Tak, jako w prwom żalmie pisze żalmista. Właśnie tak jak w pierwszym psalmie mówi psalmista. Że o Jego Słowie przemyślam dnią i nocą. Że o Jego Słowie ja myślę, rozmyślam we dnie i w nocy. Ta przemiana serca. A więc ta przemiana serca. przykaza przemianą mysle. Przychodzi przez przemianę umysłu. Ale to nie len miser. Ale tutaj nie chodzi tylko o umysł. Ale... To serce ma, a czas. Ale serce ma również drugą część. Co to było, o e, jaki pożytek z rzeczy, o których byśmy tylko myśleli, a nie, nie, to naszą nie poruszyłoby to naszą własną wolą? Nigdy byśmy, się skutkom nie, dostał. Nigdy byśmy nie dotarli do czynów. Len taki Bylibyśmy tylko tacy, wiecie, myślący, marzyciele. Który, który snívajú, którzy tylko marzą, ale nigdy nie dostaną. Ale nigdy nie dotrą do uczynku. aby ta Dlatego jest potrzebne, by ta druga część poruszyła się Keď w nas. Boże Sło, kiedy słuchamy słowa Bożego? A to jest nasza wola. I tą częścią jest nasza wola. A więc również dzisiaj, kiedy będziesz słuchał słowa Bożego. Tak Przed taka to przed tobą powstanie takie pytanie Chcesz to, czy ch tego chcesz czy jesteś gotowy wypełnić Bożą wolę, si poddać swoją wolę czy wolę? jesteś gotowy poddać swoją wolę Bożej woli widzicie a ta wola to jest już jest druga część Pokażcie, nasz że naszym sercem tylko, byłby tylko nasz rozum i nasze myśli. Sa, to na Popatrzcie, to jest jak krzesło na jednej nodze. To, ono, to krzesło, za może to krzesło po prostu wywróci się do którejkolwiek ze stron. Do Jeżeli do naszej myśli dotyczą, dotrą lepsze argumenty, tak ten, tam sa nachyli, to serce. To właśnie tam wychyli się serce, skąd pochodzą te lepsze argumenty. Ale Pan Bóg troszczył się o to, by serce człowieka było stabilne. I to krzesło, temu krzesu potrzebna jest również druga noga. I tą nogą jest właśnie wola. Kiedy zrozumiem, co Pan Bóg ode mnie oczekuje... to ta druga wola jest taka, czy chcę to wykonać. A więc poruszy moją wolą. A jeżeli ja chcę, zrozumiałem Bożą wolę, chcę ją wypełniać, a więc to krzesło może się wychylić tylko w dwie, na dwie strony. Mam dalej albo to... mam siłę kontynuować właśnie takie ale życie już koniec, już nie albo koniec i już nie dam, nie, nie dam rady. Dobrą Zrozumiałem dobrą rzecz, chcę, chcę ją wykonać, ale, sa ale zmęczyłem się. Ale, preto, aby ta nie ale po to, żeby to krzesło się nie wywróciło, to ono potrzebuje trzecią nogę. Aby to było stabilne. Żeby ona była stabilna. A to jest I właśnie tą trzecią nogą jest, to są uczucia. Wiecie, ludzie sama pytają. Wiecie, niektórzy ludzie zadają mi pytanie. Jak to możliwe, szanko, Jak to jest możliwe, braciżanko? Że tylko chodzisz, tylko służysz. Tyle jeździsz, tyle usługujesz. Wiem, że si Ja wiem, że jesteś zmęczony. A jakie to możne, że, że si nie wychorę, Jak że to jest możliwe, że Że po prostu nie spłonąłeś, nie wypaliłeś się, ciągle masz siłę! Wiecie Czy wiecie dlaczego? Ponieważ moje serce nie ma tylko poznania, nie ma tylko wolę, ale ma również uczucie. I te uczucia są bardzo ważne. Niektórzy chrześcijanie odrzucają uczucia i mówią, uczucia są tutaj nieważne w życiu chrześcijanina bracia i siostry, gdyby Pan Bóg nie wypełniał również moje uczucia to już dawno wypaliłem się jako pastor ze wszystką tą prawdą, którą ja poznałem i po wszystkich przeżyciach w życiu doświadczeniach, które miałem to byłbym z zmęczonym pastorem. Który, już nie, nie który nie ma siły by iść dalej. Ale Pan Bóg mi dawa nową siłę. Pan Bóg daje nową zawsze dodaje mi nowej siły. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Ja są swoje serce Ponieważ ja całe swoje serce oddałem Panu. Moje serce nie ma, Moje serce nie ma tylko Takim um, um, no, taki rozumowy napój. Aha. Moje serce nie ma tylko. Jak to? Se, znaczenie, Jak to dobrze przetłumaczyć. Nie jest tylko. Po prostu. Ukierunkowane intelektualnie, tak? Ano. Ale Ale również ukierunkowane na moją wolę. A moje serce i I moje serce jest pobudzone radosne a więc ono jest radosne pozbudziene Pana Ono przez Boga zostało pobudzone. Teda porozumiejmy tomu a więc zrozumy to, że nasze duchowne serce, że nasze serce duchowe je nasz rozum yy, składa się z naszego rozumu z naszej woli z naszej woli a z naszych citok. i z naszych uczuć. A teraz pozryjęa i a teraz podło serce Adama. Popatrzmy w jaki sposób wyglądało to serce Adama i Ewy. Na tronie serca A więc na tronie tego serca Adam a Ewa mali Pana Boga. Na tronie sercu Adama i Ewy był Pan Bóg. Gdzie to było? A więc gdzie to było? W ich myśli, w ich umysłach ich woli w ich woli a w ich cito i w ich uczuciach a spójrzcie się tam na tronie i popatrzcie tam na tronie gdzie sa wział ten tron skąd wziął się tron w sercu człowieka każdy człowiek ma tron każdy człowiek czy każdy człowiek ma tron albo to jest wymyślona jaka rzecz? albo to jest po prostu coś zmyślonego wiecie każdy człowiek ma Swoją od... Wiecie, każdy człowiek ma swoją własną hierarchię wartości. Czy to żobrak albo kral. Czy chodzi o żebraka albo o króla. Preżobraka dla to Dla żebraka najważniejsze jest to, żeby pozbierał coś do swojej kieszeni. Ale jest nieco inne, Ale dla króla coś innego jest o wiele ważniejszego. Aby się on żeby utrzymał sobie królestwo aby aby mógł dobrze władać żeby mógł ziemi. dobrze panować tej ziemi Widzicie, bardzo rozdzielne są te hodnoty. A więc widzicie, te wartości są bardzo różne, ale każdy człowiek ma swoją własną hodnotę. Ale każdy człowiek ma swoje własne wartości. A i ty masz swoją własne wytworzoną swoją własną swoje własne hodnoty. Również ty masz swoje własne wartości. To znamená, że to, co je pre ciebie najdłożenie. To znaczy, to, co dla ciebie jest najważniejsze. To, co ci jest na prwo miejsce. To, co jest na pierwszym miejscu, to jest właśnie to, co jest na tronie twojego serca. To, to właściwie zasiadło na tronie twojego serca. To jest twoim Bog. To jest Twoim Bogiem. Są niektóry ludzie, którą mnie na prawo miejsce są moje dzieci. Są ludzie, którzy powiedzą dla mnie najważniejsze są moje dzieci. Humana myśli. Bardzo humanistyczny sposób myślenia. Ale człowiek teraz żywot overy człowieka. Ale potem życie to doświadczy tego człowieka. Wszystko robi pre dzieci. Wszystko robi dla dzieci. żywot całe swoje dzieci. życie poświęca swoim dzieciom. On ze starzeje się przy nich. Dzieci za dostaną na własne kry i dzieciaki zaczynają swoje własne rodziny zakładać. ten stary człowiek z że nie potrzeb. I nagle stary człowiek ten stwierdzi, że nie jest dla nich potrzebny. A dokąd sam ty mladý powiedział ty stary, ty smrdzisz. I powiedzą mu jeszcze ci, te jego dzieci, ci młodzi, wiesz co, stary, ty śmierdzisz. Ty musisz iść do starobinka. Ty musisz iść do opieki, do młodzież. Micko się przedstawić, że ako jest ten stary człowiek, sobie wyobrazić, jak ten człowiek jest zawiedziony. Keď, keď swój tym dziećom, Kiedy całe swoje życie poświęcił tym dzieciom. Na pierwszym miejscu dzieć. ustawił dzieci w swoim życiu. Nie, nie chcą go. A w końcu dzieciaki nie chcą go. Skamany, z... sam. Zawiedziony, zrujnowany, zostaje sam. Na Złą rzecz położył na pierwszym miejscu. Szpatną hierarchi postawił. Złą hierarchię wartości obrał sobie. Inny człowiek powie, to musi człowiek bliżej zacząć. Inny człowiek powie, no musi człowiek zacząć nieco bliżej. V čase socializmu hovorili u nás na Slovensku. Tu, tu je socializm. V časah komunizmu mõvini na Sovaci, že to tutaj jest komunizmus. A proste povedal, na prvom mieste moje zdravie. I povisel, ten človek na 1. miestu dla mnie je zdrovie. Teda pozrite sa, ako sa vyvíja ta hierarchia hodnot, człowieka, który się postawił na pierwszym miejscu zdrowie. Teraz popatrzcie, jak rozwija się jego hierarchia wartości i właśnie tego, który na pierwszym miejscu postawił zdrowie. Kiedy chce mieć na pierwszym miejscu zdrowie, musi mać mieć zdrową Jeżeli sprawy. chcę mieć zdrowie, muszę e, zdrowo żyć. Keć chcę mieć zdrową żywotność, prawda? Żeby być zdrowy, zdrowo. Mać. Chcę zdrowo żyć, muszę się zdrowo odżywiać. Kto chce ma zdrowe strawowanie potrzebuje wiele pieniędzy. Jeżeli chcę zdrowo się odżywiać, to muszę mieć dużo pieniędzy. Kto chce mać wiele pieniędzy, musi wiele pracować. Kto chce mieć wiele pieniędzy, musi dużo zarabiać. Kto chce pracować. Wiele, pracować potrzebuje. Ktomu wiele I czasu. kto chce wiele pracować, potrzebuje dużo czasu poświęcić a, bożyska, temu. nigdzie nie ma gdzie dać I Pana popatrzcie, Boga. szóste miejsce i nie ma gdzie postawić Pana Boga. Przecież si ich wywolił szpatnu. Ponieważ wybrał sobie złą wartość na miejscu pierwszym. To, co na A więc to, co Ty położysz na pierwszym miejscu w swoim życiu. To to pierwsze podyktuje, co powinno być na drugim miejscu. I to drugie dyktuje co na trzecim, a tak I tak dalej. Dlatego ludzie dotrą do Boga dopiero w niedzielę lebo cały tydzień ponieważ przez cały tydzień mają na pierwszych miejscach swoje osobne rzeczy. mają na pierwszych miejscach swoje osobiste rzeczy a potem jej otazków czy wobec w niedzielu się z Bogiem stretno i potem znowu jest pytanie czy spotkają Boga nawet w tę niedzielę na to abyśmy nie woli skłamani a więc po to byśmy nie zawiedli się My, potrzebujemy na My powinniśmy na pierwszym miejscu, w naszym sercu, to, na w myśli, to znaczy w naszym rozumie, w naszej woli, w naszej woli a w cito, i w naszych uczuciach, na, miejsce, na pierwszym miejscu, w hierarchii naszych, odmoc, w hierarchii naszych wartości, Pana powinniśmy Jezusa. ustanowić Pana Jezusa Chrystusa. Adam a Eva, Adam i Eva, mali na tronie swojego serca. Na tronie ich serca. Mali Pana Boga. E, oni Boga. Oni porozumieli? A więc oni zrozumieli, pohcel, co Pan Bóg od nich żądał? tu A więc ta strzałka do góry. A oni, oni byli przygotowani by wypełniać jego wolę. Oni całym sercem słuchali Pana Boga. A to był skuteczny raj. I to był właśnie ten rzeczywisty raj. Ale przyszedł ktoś. Ale przyszedł ktoś a to był ten Przed ktoś był nim ten wąż, który powydał, Skutecznie wam Pan Bóg powiedział, że nie możecie jeść ze stromą wajski. który powiedział im: Czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział, że nie powinniście zrywać właśnie z tego drzewa owoce. Diabł zaczął napadać to, co Pan Bóg powiedział Adamowi i a, a więc szatan zaczął atakować to, co Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy. Brat moje, moja. Bracie mój i siostro moja. Diaboloa je praca jest wszidzki to w żywocie wierzącego człowieka. Praca szatana w życiu wierzącego człowieka zawsze polega na tym, aby aby spochybnił Boże słowo. Żeby zwąd żeby sprawił, że zwątpimy, w słowo Boże, aby człowiek zaczął pochybować, żeby człowiek zaczął wątpić. Albo aspoń ma niejasne w tom, co Bóg powiedział. Albo po prostu nie mieć e, jasnego zdania na ten temat, co Pan Bóg powiedział. Pozrycie sa chrześcijański świat. Popatrzcie na świat chrześcijański. Ludzie w tąto świecie, którzy się jak chrześcijania, ludzie w tym świecie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie poznają Bożego Słowo. Nie znają słowa Bożego. I chrześcijaństwo nie jest założone na Bożym słowie. Chrześcijaństwo nie jest założone na słowie Bożym, ale na tym, co do co powieda. Ale na tym, co ktoś tam gdzieś powiedział. Można że co powiedział Rydzyk <laughs> może na tym, co powiedział Rydzyk albo ten, albo one albo tamten, czy inny a potem pochybują i potem oni wątpią a ich wiara nie jest pewna i wiara nie jest stabilna ja, za pytam, ja chcę zadać pytanie si ty dlaczego jesteś chrześcijaninem Na, na twoja wiara? na czym twoja wiara się opiera Lenna osobnych przeżycia tylko na doświadczeniach osobistych albo masz ząkła twojej wiary i w Boże słowo albo Słowę. fundament twojej wiary jest w słowie Bożym Słowo Boże jest pewne. Słowo Boże jest mocne. Pan Jezus powiedział: a nawet gdyby niebo i ziemia poruszyło się, moje słowo się... nie powst. Ze swego miejsca moje słowo będzie trwać wiecznie." To oznacza, że słowo Boże to znaczy, słowo Boże nie poruszy się. Moja jest na jego Moja wiara opiera się na jego słowie. Ja som mnohé šeli čo Ja už wiele rzeczy przeżyłem. Ale wszystkie rzeczy, które są przeżyłem? rzeczy, które przeżyłem, bo patrzę, a skumam na zakładzie Boże słowa. I właśnie sprawdzam na podstawie słowa Bożego, lebo słowo Boże jest prawdą. Boieważ słowo Boże jest prawdą. Nie wszlਿੱcky to co ja przežil je tak Nie zawsze to co ja przeżyłem jest tą prawdą, ale Ja tu prawdę, to, to moje przeżycie wżdycki skómam na zakładzie Bożego Ale Słowa. Ale ja to moje przeżycie, to co doświadczyłem zawsze porównuję ze Słowem Bożym. Są wielu ludzi, którzy mają różne przeżycia. Gdzie jest wiele ludzi, którzy różnie przeżywają. A już dawno z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Już społeczny. dawno z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. A są już pokrk w okultyzmie. I są już aż po szyję w okultyzmie. Przecież my musimy w dyskyscy Dlatego my powinniśmy zawsze sprawdzać to, czy nasze serce, nasz związek z Bogiem, nasza relacja z Bogiem, z naszym Panom, z naszym Panem, bola założona na jego słowie. Czy jest założona na jego słowie? A widzicie, diabeł za o to. A widzicie, szatan starał się o to, aby naruszył tę wsza, żeby właśnie e, poruszył tą relacją. Widzicie te ściepki, te znaczy Wiecie, te strzałki oznaczają to, że on próbował jakoś się w to wmieszać i powiedział, no tak nie jest, jak Pan Bóg powiedział ale właśnie tak się rzeczy mają, jak ja Wam to powiem i sprawił, że oni zwątpili Słowo Boże a powiedzieli im Jest owocia, I, I powiedział im, jeżeli będziecie spożywać ten owoc, wy taki, ako to wy staniecie się tacy jak Bóg. A oni si povedali, ja I oni powiedzieli do siebie, ja stanę się taki jak Bóg. A wtedy pierwszy do serca człowieka. I wtedy po raz pierwszy do serca człowieka. Do serca Adama i Ewy. Do Adama i Ewy. Widzicie, Widzicie na tronie jego serca. Widzicie na tronie jego serca. Sa posadilo jeho ja. Zaśadło jego ja. Ale iście macie tu skusę no. Ale wiecie na pewno macie to doświadczenie. Że ten, kdo niekoę posadzi, Že ten, który gdzieś kogoś na ustanowi tron, na tronie, ten si robi naróg, pravo na niego. Ten potem robi sobie pravo do tego. A u nas Tak jak u nas różne strony. U nas właśnie, tak jak u was są różne ugrupowania polityczne. A kiedy nieko, niech kto posadzi tam do y, parlamentu. A jeżeli rysu, ktoś komuś właśnie odda głos, by zasiadł tam w parlamencie, tak powie, ale mnie, nas będziesz poczuł. To mu powie, ale będziesz nas słuchał. Ty będziesz tam siedzieć. Ty będziesz tam siedział, ale nas będziesz poczuł. Nas będziesz słuchał. Wiecie, kto tam posadził Czy... to. Adamowy Ja czy wiecie kto posadził tam to ja do Adama a do Ewy i do Ewy no H no Wąż a hat. Si robił prawo narod. I wąż robił sobie prawo Powiazał w Powiązał w tym sercu Adama a Ewy. Adama i Ewe A człowiek zastalł depresywny i człowiek zaczął mieć depresję. zaczął ma strach Zaczął mieć strach, Dotychczas no wtedy nie strach. Dotychczas on nie wiedział, co to jest strach, a zaczął się schowawać. I zaczął się ukrywać. Wiecie, już w raju, zaczął właśnie strach y, mieć swoje miejsce. na zakładzie na podstawie nieposłuszeństwa. Wiecie Had, kiedy obkróca niekoho, Wiecie, wąż, kiedy otacza kogoś, tak najpierw to najpierw jakby gładzi go. Ale z tym zamiarem, że potem go będzie dusić. Ale właśnie z tym zamiarem, że potem będzie go przyduszał. A wiecie, jak to dzieje w życiu człowieka? I wiecie, w jaki sposób to się właśnie dzieje w życiu człowieka? Duchownie. Duchowo. Prichádza ten had a začnie obkrócać. Przychodzi wąż i zaczyna otaczać. Zaczyna tak gładka, Zaczyna gładzić. Widzisz, że nikt cię nie ma Widzisz, rád. nikt cię nie lubi. A tak pięknie obtacza, tak lawia. I tak pięknie tak otacza, ułaszcza, takim urzalaniem się nad Nikt sobą. Nie chce. Nikt cię nie chce. Każdy, Każdy tylko wykorzystuje ciebie. I potem, kiedy Cię Zacznie tak otoczy, płacić. to zaczyna napierać. Aż, aż człowiek tu ma depresję, aż, aż, człowiek aż przeżywa depresję tutaj, właśnie w swoim gardle. Macie tu skusenność? Czym macie takie doświadczenie? Ja wierzę, że już to jest dawno za nami. Ja wierzę, że to już jest dawno za nami. Już nikt nie myśli, że jego nikdo nie ma, Już nikt nie myśli, że jego nikt nie lubi. Tak? <głos> nie macie z tym problemu. Prawda? Problem. Nie macie z tym problemu. Moi drodzy, tutaj Moi kochani, tu to jest poda, gdzie ten zły. Tutaj jest przestrzeń, yy, gdzie przychodzi ten zły. A ja już I ile lat już służę Panu. Nie, nie váżę, nie ma już, I nie doceniają mnie, nie lubią jak? i tak dalej. Żena w Kobieta w domu. Ja gotuję dla męża. Ja prasuję mu. Na niego. Ja piorę. A on jest taki mrzuty. on jest taki.. jakby na dystans. Vszak. Niedobre hea, tak ježi nedob, ježi nemuhu, to ja <laughs> a, a tak prestan. Ježeli ei, to ei, kui A kui ei, kui